Radio jest 2 kwietnia, czwartek, Paweł Drost, dzień dobry Państwu. Minęła dziewiąta serwisa na Zaleśna Sewera i Benjamin Filip Niewykluczone, że Polska będzie chciała międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej Ale jak mówił w trójce minister Schetyna, dopiero po zakończeniu dochodzenia prokuratury wojskowej Groźne wypadki w Małopolsce, w Rapce ranne zostały cztery osoby Powodem trudne zimowe warunki i oblodzone drogi Za uczynienia chce od zarządcy Stadionu Narodowego Firma, która organizowała tam spotkanie dla niepełnosprawnych Potem jak w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar ma zastrzeżenia do ewakuacji Nie można powiedzieć, że zrobiliśmy błąd nie domagając się stanowczo międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej mówi w Trójce minister spraw zagranicznych Nie wglucza jednak, że Polska będzie wnioskować o takie dochodzenie, ale dopiero po tym, jak swoje śledztwo zakończy wojskowa prokuratura Grzegorz Schetyna łagodzi swoje wczorajsze wypowiedzi, w których przyznawał, że zawierzenie deklaracjom Rosji po tragedii z 10 kwietnia 2010 roku było naiwnością. Pięć lat temu Sejm głosował przeciwko przekazaniu Polsce śledztwa w sprawie katastrofy z 10 kwietnia Szef dyplomacji przyznawał na naszej antenie że są pewne trudności wynikające z tego, że nie ma jednego dochodzenia, a śledztwa prowadzone są w Polsce i Rosji i są śledztwami równoległymi. Decyzja wtedy podjęta, konsekwencje muszą zostać zamknięte w postępowaniu prokuratorskim, które prowadzi prokuratura wojskowa. Jeżeli okaże się, że potrzebny jest następny krok w wyjaśnianiu tej kwestii, to wtedy po zamknięciu przez prokuraturę wojskową postępowania możemy do tego wrócić. Na razie postępowanie prowadzi prokuratora wojskowa i chcemy, żeby jak najszybciej jest zakończyło. Szefem u liczy, że to postępowanie zostanie zamknięte do końca roku. Fatalne warunki na drogach Małopolski. jezdnie są oblodzone, spodziewane są też opady marznącego deszczu. Doszło do wielu kolizji. Na Zakopiance w Rabce rano zderzyły się dwa samochody i bus. Cztery osoby, w tym troje dzieci, odwieziono do szpitala. Do karambolu doszło też w Krakowie, gdzie zderzyło się dziesięć aut. Zimowa pogoda nas nie opuszcza. Dziś za to wiatr będzie już znacznie słabszy niż wczoraj. Do tej pory zniszczył ponad 400 budynków. Ranne zostały cztery osoby, w tym jeden strażak. Ostatniej doby skutki wichur w całym w całej Polsce usuwało ponad 11 tysięcy strażaków, wylicza rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wczoraj najwięcej, bo aż 2416 zdarzeń odnotowali strażacy w województwie Dolnośląskim, Wielkopolskim, Śląskim, Lubuskim w ciągu ostatnich trzech dni strażacy w całej Polsce w związku z usuwaniem skutków wichur musieli interweniować ponad 4000 razy. Teraz wracamy do sprawy sprzed kilku dni. Ewakuacja osób niepełnosprawnych na Stadionie Narodowym przebiegała prawidłowo, zapewnia rzecznik prasowy stadionu Mikołaj Piotrowski. Z tą ceną nie zgadza się firma, która zleciła stadionowej spółce PL 2012 zorganizowanie spotkania z niepełnosprawnymi. Żąda zadośćuczynienia i przeprosin. Mikołaj Pietrowski, rzecznik prasowy stadionu, mówi, że przeanalizował monitoring i nie ma nic do zarzucenia podjętym działaniom. Nie było ani przez chwilę zagrożenia dla zdrowia i życia tych osób. Niespełna tydzień temu w jednym z pomieszczeń gastronomicznych Stadionu Narodowego wybuchł niegroźny pożar. Gdy zarządzono ewakuację, niepełnosprawni nie wiedzieli, gdzie się kierować. Skandal, proszę Państwa! Ludzie są w panice! Nie wiadomo było, co robić. Mikołaj Pietrowski tłumaczy, że według stadionowych procedur niepełnosprawnych zawsze ewakuują strażacy. W tym przypadku nie rozpoczęto tej procedury, bo straż szybko zakończyła ewakuację. Być może nawiążemy współpracę z organizacją, która się zajmuje osobami niepełnosprawnymi, żeby przyszli do nas i powiedzieli, że w sytuacji stresowej osoby niepełnosprawne reagują tak, a nie inaczej. Na co zwrócić uwagę? Najpierw nam pani powiedziała tutaj i ochroniarz, że jest wszystko okej. Okay. Za chwilę informacja, że jednak jest pożar. Za chwilę ochroniarz przychodzi, nie, nie opuszczajmy sali, bo chwili trzeba było opuścić salę. Zostali ludzie wprowadzeni w błąd. Akcję ewakuacyjną krytykuje Marek Łukomski, prezes Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych, pomysłodawca spotkania. Chce zadość uczynienia i przeprosin za szkody moralne, których doznali jego goście. Monika Gosławska, Polskie Radio. Tego dnia zatrzymała się cała Polska. Dziś dziesiąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Metropolita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik przekonuje, że ten dzień zmienił naszą perspektywę przez postrzegania wieczności. Odtąd nie mówimy, że ktoś umarł, odszedł. Opuścił nas na zawsze, ale powrócił do domu ojca. Tak pogodnie patrzymy na to przechodzenie, a to są święta paschy, czyli przechodzenia ze śmierci do życia, przez bramę śmierci z życia do życia. Jan Paweł II pokazał nam to wspaniale. W tym roku rocznica śmierci papieża Polaka przypada w Wielki Czwartek, dlatego w wielu miastach obchody będą skromniejsze niż w poprzednich latach. Co czwarty włoski parlamentarzysta zdążył już zmienić partię. W tamtejszym parlamencie zasiada blisko tysiąc osób, a wybory do niego odbyły się w lutym 2013 roku. Zrobiło to już 123 senatorów, których jest w sumie 315 oraz 125 z 630 deputowanych. Są osoby, które więcej niż raz zmieniły klub parlamentarny. Rekordzistką jest posłanka Barbara Salta Martini, która w ciągu 25 miesięcy zrobiła to cztery razy. W wyniku tych przeprowadzek najszybciej rośnie klub niezrzeszonych, który jest pierwszym schronieniem uciekinierów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie trójki. Teraz Monika Słukowska i sport. Lech Poznań jest to krok od odpadnięcia z piłkarskiego Pucharu Polski. Wicelidera Ekstraklasy w pierwszym spotkaniu półfinałowym pokonała sensacja rozgrywek pucharowych. Błękitni Stargard Szczeciński to 3 do 1. Dwie bramki dla Błękitnych zdobył Tomasz Pustelnik, jedną Łukasz Kosakiewicz. Wyszliśmy na boisko, daliśmy siebie 100% i, i udało się. W pierwszej połowie no, bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, no, nie sprzyjało nam, graliśmy pod wiatr. Szybka, stracona bramka, ale my słyniemy z tego, że nigdy się nie poddajemy, gramy do końca i tego efektem jest wygrana. Dla Lecha trafił sadajew, który opuścił boisko na 4 minuty przed końcem spotkania z czerwoną kartką za drugą żółtą. Rewanż 9 kwietnia w Poznaniu. W drugiej parze półfinałowej walczą Podbeskidzie Bielsko-Biała i Legia Warszawa. Pierwsze spotkanie Legia wygrała 4 do 1, a 4 do 2 GKS Tychy wygrał wczoraj z GKS Jastrzębie W piątym spotkaniu finału ligi hokeistów w rywalizacji do czterech zwycięstw Tychy prowadzą 3 do 2 kolejne spotkanie dziś o 16:30. PGE Atom Treflso do półfinału rozgrywek o mistrzostwo Polski siatkarek. W drugim meczu Finału pokonał budowlany chłód 3 do 1 i rywalizację playoff wygrał 2 do 0. Teraz zagra z polskim cukrem muszynianką. W pierwszych meczach półfinałowych ligi koszykarek Wisła Kanbach Kraków pokonała CCC Polkowice 78 do 54, a Artego Bydgoszcz wygrało z energią toruń 63 do 56. Rywalizacja w półfinałach trwa do trzech zwycięstw. Marcin Gortat błyszczał w meczu Washington Wizards przeciwko Philadelphia 76 z wygranym przez stołeczny zespół 106 do 93. Nasz środkowy zanotował 20 w sezonie double-double, na które złożyły się 23 punkty i 14 zbiórek. Andy Murray jako pierwszy awansował do półfinału turnieju Panów w Miami. O finał Szkod zagra z Tomaszem Berdychem. Siedemsetne zwycięstwo osiągnęła natomiast Sirena Williams, która w ćwierćfinale w Miami pokonała Sabinę Lisicki i teraz zagra z Simoną Halep. Jest premio opony autoserwis ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Pochmurno dzisiaj. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Możliwe miejscami będą przelotne burze. W górach spadnie do 10 cm śniegu. Wiatr w górach również dość silny do 80 km na godzinę i temperatura 4 stopnie w Suwałkach, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. 5 w Warszawie, Poznaniu i Lublinie, 6 w Trójmieście i Rzeszowie i do 7 w Szczecinie. Sponsorem programu był Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Trójka Program trzeci Zapraszamy do reklamy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 Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, prezentuje samochód zaprojektowany z myślą o Tobie. Nowy Fiat Doblo to większa funkcjonalność dzięki trzem miejscom z przodu. Nowy Doblo Cargo, najlepszy do pracy. Zapraszamy do salonów. Tabletki Emskie zawierają naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki Emskie z Wadowic, do ssania lub musujące.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 Reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziesięć po dziewiątej. Do południa. Zaprasza Paweł Drost. I'll keep on blaming the machine And now I'm talking <laughs> about it <laughs> talking about it I can't complain about it I gotta keep my balance And just keep dancing on it We getting funky on the scene And you know about it Like a star on the screen Watch me tip all over But I manage 'cause I'm cautious with the strap. Do damage mm -hmm. to your canvas that a doctor cannot pass. See why you don't want no reason like the back of a matchbook. That if that's ass we'll fold you in your mac But close show shut you down before we go go backwards. Act up and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and Nasdaq. Mm -hmm. sort of like a thong in a ass crack. Come on. I on alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. Jakubik, Jan Niebudek i Paweł Drost. W tym zestawie będziemy dzisiaj z Państwem do dwunastej. Teraz piosenka dnia. To będzie German Jackman. Artysta ma 20 lat, mieszka w Londynie. A oto singiel z jego debiutanckiego albumu. How will I know? Jermaine Jackman, nasz debiutant z Wielkiej Brytanii, nasza piosenka Dnia. Co dzisiaj do 12. W ciągu najbliższych trzech godzin życie na własnej prywatnej wyspie. Nie zawsze usłane różami, ale najważniejsze przecież, by minus nie przesłoniły nam plusów. Po 10. Podróż z żółtą, dmuchaną kaczką przez Amerykę Łacińską. Raptem 13 tysięcy kilometrów. Będą też książęta i księżniczki oraz mazurek świąteczny naturalnie. To południa małpa Do 12. Można do nas pisać, można pytać, można komentować. Fada Freddy z Senegalu też pisze, choć adresat jest nieco mniej dostępny. He sent an a, minor group, just as you like it. Something that doesn't hurt at all. I'm major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines. But he said no, I didn't ask why. I took a pen and let it down. No kindness, no defense I hope it comes naturally Beneath. But these are my words. These are my lies. This is my prayer. Fada Freddy z tegorocznej płyty. Świetnej, świetnej płyty, yy, a na niej wszystkie piosenki A Capella. Bardzo gorąco polecam. Do południa. Wyspa. Kupno wyspy na własny, prywatny użytek. No jeśli stan naszego konta jest niepokojąco wysoki, to czemu nie? Ale z drugiej strony nie trzeba od razu być dziedzicem rodowej fortuny, by pozwolić sobie na taką właśnie ekstrawagancję. Co najwyżej niezbędne albo pomocne może być wzięcie kredytu. Jedna z najtańszych wysp wystawionych na sprzedaż na Karaibach kosztuje 55 tysięcy dolarów, czyli no nieco ponad 200 tysięcy złotych. Duża ta wyspa nie jest, to fakt, raptem 30 arów, więc tam niewiele się zmieści i co widać na zdjęciach, plażowy raj na ziemi to to nie jest. Kiedy już taką wyspę kupimy i tam się osiedlimy, przyjdzie czas na codzienność. Na co warto zwrócić uwagę przy takiej inwestycji? O to Myszkowska zapytała Josha Alinesa, który wraz ze swoim wspólnikiem nie tylko sprzedaje wyspy na oceanie spokojnym u wybrzeżu Ameryki Środkowej, ale też jedną z takich wysp właśnie kupił. like a white sand beach kind of to nie jest typowy raj ze złotą plażą. Naszą wyspę porasta dżungla, ale uznaliśmy to za zaletę. W końcu nie każdy ma na co dzień dostęp do prastarego lasu deszczowego. Zamieszkują go na przykład małpy, więc możemy podziwiać dzikie zwierzęta w środowisku naturalnym. I to jest plus. Minusem są różnego rodzaju insekty. W niektórych okresach w roku stają się dość irytującym elementem codzienności, ale w pewnym momencie przyzwyczailiśmy się do nich i nauczyliśmy się, jak sobie z nimi radzić. Innymi słowy, to zupełnie inny świat, do którego musisz się dostosować po pierwsze, Twoim podstawowym środkiem podróżowania będzie łódka. Dlatego musisz się zastanowić, gdzie ją dokować. W końcu będziesz to robić każdego dnia. Drugą jeszcze ważniejszą rzeczą będzie dostęp do wody pitnej. Nie kupiłbym wyspy bez gwarancji, że znajduje się na niej jakieś źródło wody, najlepiej studnia. W takich miejscach jak Ameryka Południowa często pada, więc można po prostu zbierać deszczówkę, ale musisz się dowiedzieć, jak to się robi. then sometimes po trzecie, lokalne prawo. W niektórych miejscach plaże są uznawane za dobro publiczne. Oznacza to, że turyści będą mogli zostać na Twojej wyspie tak długo, jak zechcą i na przykład łowić ryby. Budowanie na wyspie jest trudniejsze niż na stałym lądzie, a co za tym idzie droższe. Powiedzmy, że stawiasz dom i nagle okazuje się, że nie zamówiłeś wystarczającej ilości gwoździ. Nie możesz tak po prostu wyskoczyć do sklepu obok, żeby je kupić. To bardziej skomplikowana wyprawa. Musisz wsiąść do łódki, popłynąć do portu, tam szukasz sklepu i dopiero wtedy możesz kupić gwoździe, o ile mają je na stanie, bo nie zawsze tak jest. Takie wyprawy pochłaniają czas i pieniądze, dlatego budując domek na wyspie uczysz się planować. Zaczynasz zastanawiać się nad tym, ile materiałów zużyjesz i jakich. Dotyczy to również rzeczy takich jak środowisko. Uświadomiłem sobie, jak wiele śmieci produkujemy, kiedy sam zacząłem je wywozić. Zauważyłem, że ze sklepu razem z jedzeniem przywożę mnóstwo niepotrzebnych opakowań, których później muszę się pozbyć. A przecież nie mogę ich zostawić na wyspie, bo chcę, żeby pozostała piękna. W końcu dlatego ją kupiłem. Według legendy na wyspie znajduje się piracki skarb. Właściciele się jeszcze na niego nie natknęli, a przynajmniej e, jeżeli się natknęli, to się do tego nie, nie przyznają. A mieszkaniem na własnej, prywatnej wyspie i e, tym, e, z czym to jest związane, zainteresowała się wiele Wioletta Myszkowska. To trójka audycja do południa. Za 4 minuty informator ekonomiczny, a w nim m.in. o chińskich polach golfowych. Kimbra, 9.30. Sponsorem programu są targi kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska 13-15 maja. Informator ekonomiczny. I hope. I hope. Łukasz Bąk, z dziennika gazety prawnej wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panie Wiktorze i dzień dobry państwo. Panie Łukaszu, nowa idea fiks zachodu. Mianowicie musi nastąpić powrót przemysłu. Same usługi to za mało, żeby, aby kraje się rozwijały, a ludzie żyli dostatnia. Czyli co nas czeka? No e, Zobaczymy czy nas, w sensie Polaków, bo jak wiemy u nas, e, pytanie czy od nas ten przemysł nie będzie uciekał właśnie, bo przecież mamy głównie zagraniczny przemysł, który u nas inwestował przez wiele lat w fabryki, liczymy czas, ale że jednak, rzeczywiście... Idzie go jeszcze więcej. E, no Liczymy, liczymy tylko... E, z Pójrzmy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Następuje pewnego rodzaju nacjonalizacja firm, to znaczy wracają na swój pierwotny rynek przez wiele, wiele lat w przeszłości, przenosiły się z produkcją do krajów, gdzie ta produkcja była tańsza. Ten, siła robocza była tańsza. Tyle, że co to za sobą poniosło? Tak jak wiem, w przypadku Polski, w Chini, Wschodu prawda. i na przykład Chin. No przyniosło to ze sobą wzrost płac w tych państwach. Zaczęły się one bardzo szybko bogacić, trochę przejmować te technologie, tworzyć własne. Siłą rzeczy bardzo szybko zaczęły pensje i wynagrodzenia iść w górę. I dzisiaj okazuje się, że świat ten bardziej cywilizowany czy rozwinięty okazało się, że za porównywalne pieniądze, albo no, może trochę wyższe, może produkować u siebie, ale dzięki temu tak, będzie ymm, rosło zatrudnienie w kraju rodzimym, y, tym samym będą wpływy podatkowe mniejsze wyższe, ta. mniejsze bezrobocie, pociągnie to za sobą mnóstwo pozytywnych konsekwencji. Ludzie będą mieli więcej pieniędzy. Tak, dokładnie, więc y, okazało się, że te gospodarki rozwinięte nie mogą u siebie postawić wyłącznie na usługi tylko musi nastąpić reindustrializacja. No i oczywiście to jest bardzo istotne. Powrót do przeszłości. <gry> tak, powrót do przeszłości i to jest naprawdę bardzo istotne, że nie tylko te miejsca pracy, które tworzą usługi, ale też te, które wytwarzają produkt. Tym bardziej, że obecność na miejscu takich firm oznacza też um, co innego to, że w tym kraju będą prowadzone wszelkiego rodzaju badania mające wpływ na innowacyjność, na postęp technologiczny, na to, jak szybko te kraje będą się rozwijały. Bo w usługach taka potrzeba tego postępu jest dużo mniejsza niż w przypadku konkretnych produktów. Czyli teraz rozumiem pana zaniepokojenia a naszej gospodarki. No właśnie do tego dążę. My takich rodzimych firm, które powiedzmy przenosiłyby się z produkcją na zachód, a dzisiaj moglibyśmy zaprosić je do Powrotem, tak naprawdę nie ma. No, jest niewiele w porównaniu z ilością tych, które przyjechały do nas, aby inwestować właśnie e, w fabryki. No Jak sami wiemy, no, sama branża RTV i AGD ma u nas bardzo dużo zakładów, w których głównie wytwarza. I myślę, że dla nas bardzo e, istotnym, dla Polski bardzo istotnym problemem będzie to, aby z jednej strony te firmy, które już u nas są, zatrzymać, a z drugiej strony pielęgnować. Ym, własną inwestycję. No budować własne. Tak, dokładnie. Biurowce, mieszkania, centra handlowe, hotel będą budować polskie koleje państwowe. 120 hektarów w całej Polsce do zagospodarowania, a wpływy z tych nieruchomości to będzie źródło, żeby spłacić dług PKP, który chyba w jest... tej chwili wynosi 831 milionów złotych. To niesamowicie przewrotne. Z jednej strony ślama, ślamazarzy nam się modernizacja linii kolejowych. Co chwilę słyszymy o nowych problemach, jak nie z Pendolino, to z, z renowacją stacji, z torami kolejowymi itd., itd., a z drugiej strony PKP wchodzi w branżę, która można powiedzieć jest jej całkowicie obca. Na szczęście ma się wysługiwać tutaj profesjonalistami, czyli zaprasza do współpracy znane firmy deweloperskie. I ten pomysł, szczerze mówiąc, oceniłbym bardzo pozytywnie. No to ja też znaczy, że e, bardzo mi się podoba. PKP ma na tyle dużo gruntów na tyle dobrej jakości. Przypomnę, 120 Świetnie położonych, hektarów. tak? Panie Wiktorze, to umówmy się. No, no tak. choćby tutaj <śmiech> Warszawa Główna, no to jest, e, sama wartość działki zabiliwszy. to jest około pół miliarda złotych. No. To są kolosalne pieniądze. I co jest istotne, fajnie, że nie próbuję tego sprzedać tylko szuka metody na wyciągnięcie jeszcze większych pieniędzy z tego, czyli nie pół miliarda złotych, a więcej, wchodząc w konsorcja z deweloperami, którzy mają na tym terenie budować e, ciekawe, e, ciekawe projekty. E, szczególnie, że te projekty mają bardzo dużą zaletę. To jest połączenie budynków mieszkalnych z centrami usługowymi i handlowymi, a do tego ze stacjami kolejowymi. W związku z czym taki pakiet który jest bardzo popularny na Zachodzie od pewnego czasu sprawdzony. Może się spra i sprawdzony, może sprawdzić się również w polskich warunkach. Teraz trochę optymizmu przed świętami, mianowicie my Polacy według Światowego Raportu będziemy się szybko bogacić. Nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw z perspektywą najwyższego wzrostu liczby gospodarstw domowych wartych co najmniej 400 tysięcy złotych. Podoba się panu? Wie pan, panie Wiktorze, jak to jest z tą statystyką? 400 tysięcy złotych to ja już dużo znam dzisiaj w gospodarstw domowych, które są tyle warte, tylko jest pewien zasadniczy problem z tymi gospodarkami. Tylko jest pewien zasadniczy problem z tymi gospodarstwami, wie pan jaki, że były kupowane za franki szwajcarskie. W związku z czym to jest wartość tych nieruchomości, czy gospodarstw domowych, tylko należących do banków de facto, a nie należących do Polaków. Więc jeżeli my się mamy w ten sposób bogacić... Yy... To ja nie wiem, czy statystyka no jest Banku Sceptykię Światowego. Jest. nie, ja, nie jest, ja jestem realistą, nie sceptykiem, panie Wiktorze. Po prostu e, statysty, do statystyki też trzeba czasami zmrużyć dobrze oczy, żeby zobaczyć, co ona tak naprawdę e, co ona naprawdę oznacza. I moim zdaniem to jest taki hurra optymizm. Oczywiście my się dużo szybciej rozwijamy niż świat, i tak dalej, i tak dalej. E, nasza gospodarka ma pewną przewagę konkurencyjną po, po, po, po nad innymi, po, rozwijamy się mhm. szybciej mamy tańszą siłę roboczą ciągle i tak dobogacimy się, lepiej zarabiamy i tak dalej, i tak dalej e, absolutnie nie śmiem stawiać tutaj odwrotnej tezy, natomiast postawienie tezy, że będziemy bogaci ponieważ nasze gospodarstwa domowe będą e, warte ponad 400 tysięcy złotych jest z gruntu fałszywe ponieważ są to pieniądze pożyczone de facto Panie Łukaszu, dlaczego, dlaczego coraz mniej pieniędzy Polacy pracujący za granicą y, przesyłają do Polski? do swoich krewnych. Ja myślę, że to są dwa powody tego. Te pieniądze tego. bardzo pomagały. Tak, bardzo pomagały, tylko zwróćmy uwagę, że pomagały w latach 2004-2005, kiedy rzeczywiście Polska była w ogonku Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój. Sam pan pamięta, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i byli, byliśmy dużo mniej zamożnym społeczeństwem. Teraz jest inaczej, więc z jednej strony te rodziny, które zostały tu na miejscu, mniej potrzebują tych finansów przysyłanych z Wielkiej Brytanii, niż 10 lat temu, powiedzmy. A drugi powód jest taki... Część tych, od, część tych osób yy, pojechała tam... To, rodzina to, to, ściągnęła, tak, rodzinę. ściągnęła rodzinę. I to jest ten drugi powód, że ludzie, którzy tam się osiedlili, na początku być może powiedzieli sobie, wyjeżdżam na dwa, trzy lata, żeby tylko dorobić, przysłać te pieniądze do kraju, ale po dwóch, trzech latach okazało się, że życie tam na miejscu jest na tyle komfortowe i na tyle się zasymilowali, że, że już tam, tam zostali. Wydawać. Ściągnęli tam rodziny, już traktują ten kraj po prostu jako swój, do Polski przyjeżdżają tylko raz, dwa czy trzy razy do roku, żeby spotkać się z dalszą rodziną, czy na święta przyjmują obywatelstwo w Wielkiej e, Brytanii. I, dokładnie. I tam prowadzą swoje... Nie, in, innymi słowy, już nie jest dla nich ten kraj tylko rynkiem pracy, na którym zostają, żeby móc przysyłać pieniądze do, do Polski, tylko już jest krajem zamieszkania, życia i tym samym krajem wydawania pieniędzy. 600 pól golfowych wybudowały Chiny w ciągu 30 lat. I teraz proszę sobie wyobrazić 66 pól, jest likwidowanych, a to dlatego, że Chińczycy walczą z, y, ze zbyt luksusowym życiem urzędników państwowych. Ale to rozumiem, że nadal zostają im 534 pola, na tak, którym urzędnicy Ale to jest symptomatyczne. Wie pan, widzi pan, na przykład, no, polscy urzędnicy lubią drogie zegarki, a chińscy urzędnicy lubią no, no, pograć w golf. A wie tam panowie, gdzie powstał golf prawdopodobnie, w jakim kraju? W China. Volkswagen w Golf w Niemczech. Nie, nie, nie. Mam na myśli tego, tego, ten golf, który jest związany jest z kijami To w jest China w naprawdę? W tak, w XV wieku prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Przynajmniej tak Niemczech w szkołach się uczą. A, Amerykanie w swoich szkołach uczą się, że powstał pod Nowym Jorkiem. No tak. <laughs> Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję Państwu serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta i spotkamy się we wtorek o 9.30. Sponsorem programu są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska 13-15 maja.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 Wszystkich młodych twórców Nadsyłajcie swoje zgłoszenia Agnieszka Obszańska, Katarzyna Borowiecka Autopromocja Zapraszamy do reklamy Ceny niskie, hmm? że tylko brać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 Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex firmy Olimp to najczęściej wybierany preparat na wzrok w 2014 roku. Żegnamy reklamy.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 Właszcza połudzie niech się na jedosyta Sarenka nam mroździe nie może Czeka na ciepły oddech Leśniczy ją, właszcza połudzie się na jedosyta Hieta kan no koga Tamaranai atakakai Iji yo matelu aina Kinrin kanduku kan no tega Futomomo ni fureto Esa o tabete ne nie ta akurat na kółka, tamarada Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech, leśniczy ją właśnie południe nie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech, leśniczy ją właśnie południe nie się naje dosyta. ai iki materu sa nie. style, sarenka na mrozie nie może a donoszą państwo, że we Wrocławiu spadł już śnieg, więc miejscowe sarenki też pewnie tam troszkę marzną, ale z drugiej strony donoszą państwo również, że bociany widziane nad Polską także rzeczywiście w marcu jak w garncu. Teraz Prince, a potem ABC popkultury Kultury. Siecień plecień przecież oni w marcu jak garncu. Trochę wywołał nam temat, ale nie uprzedzajmy faktów. ABC, pop kultury. Czyli więcej Katarzyna borowiecka. B jak bajka. W której jest oczywiście dziewczyna o złotym sercu. Oh my goodness, it's midnight. Jest też książę. Na drodze do szczęścia dziewczyna i książę muszą pokonać piętrzące się przed nimi przeciwności. Czarownice, złe macochy i wszelkie możliwe klątwy. Te historie w pięknych kolorach i skrzepiącymi piosenkami od lat pokazuje nam Disney. Dla niektórych to nazwisko bywa synonimem słodyczy, dla innych, przesłodzenia. Kiedyś księżniczki tylko czekały, żeby książę je uratował. W bajkach wszystko jest możliwe. Teraz zdarza się też, że to dziewczyna ratuje cesarską armię i samego cesarza przed najazdem Hunów, jak w opartej na starej chińskiej legendzie Mulan. Excuse me. Where do I sign it? To dziewczyna ratuje swoją matkę i małych braci zamienionych w niedźwiedzie, jednocześnie walcząc o swoją wolność i możliwość wyboru życiowej drogi, jak w Meridzie Walecznej. Disneyowskie produkcje dla dziewczynek zarabiają krocie na całym świecie. Finansowo świetnie sobie radzi również najnowsza produkcja, Kopciuszek z Kate Blanchett w reżyserii Kenneth'a Branaga. I w obliczu tego sukcesu nie dziwi fakt, że wytwórnia zaplanowała już kolejną aktorską wersję znanej animacji. Piękna i bestia z Emma Watson pojawi się w kinach w 2017 roku. Kilka dni temu ogłoszono także, że Disney kupił prawa do scenariusza aktorskiego filmu o chińskiej bohaterce Mulan. They're all looking at you. Believe me. They're all looking at you. Miejmy tylko nadzieję, że ani piękna Belle, ani Mulan nie zostaną jak Kopciuszek przyduszone zbyt ciasnym gorsetem. Talie disneyowskich księżniczek znalazły się ostatnio pod lupą. Nierealistyczne jak wymiary lalek Barbie. Zwróciły uwagę internautów na tyle, że pojawiły się nawet zestawienia Kopciuszków, Pocahontas i Arielek z bliższymi rzeczywistości wymiarami. Przy całej wizualnej atrakcyjności film Branaga część widzów rozczarował. Choćby dlatego, że nic się nie zmieniło. Kopciuszek, choć śliczny, jest tak samo mdły i bierny jak 65 lat temu w filmie animowanym. Mówi filmoznawczyni Jagoda Murczyńska. Jest kilka modyfikacji w drugoplanowych wątkach. Jest czarnoskóry doradca, co jest takim gestem delikatnym w stronę poprawności politycznej. Macocha też zyskała troszeczkę bardziej ludzką twarz, bo w pewnym momencie jest scena, w której widzimy, dlaczego ona się stała tą złoma, cechą, o co ona walczy. No ale umówmy się, że są to jednak dosyć słabe próby unowocześnienia tej bajki i ona jednak jest szalenie konserwatora mirror, mirror on the wall who is fairest of szkoda strasznie, bo, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w królewnie Śnieżce, mimo tego, że to był film mainstreamowy, coś tam się udało zrobić ta bohaterka miała coś więcej w sobie była taką aktywną bardzo postacią no tutaj ta aktywność, no poza tym, że ona jest grzeczna i miła, nie ma się zupełnie gdzie przejawiać kostiumy są oczywiście fantastyczne, są stereotypowo księżniczkowe. Jest ta niesamowicie ściśnięta talia głównej bohaterki, o której aktorka mówiła zresztą, że wcale nie jest tak źle, mimo tego, że w tej sukience zupełnie nie mogła oddychać i jest to zupełnie nierealistyczna wizja kobiecości. Podobnie jak w większości właśnie tych klasycznych filmów Disneya. Może się okazać, że najbezpieczniejszy będzie jeszcze jeden planowany przez Disneya remake. Aktorską wersję filmu Dumbo ma wyreżyserować Tim Burton. Tu przynajmniej nie ma niebezpieczeństwa przyduszenia za pomocą gorsetu. ABC popkultury. ABC Popkultury również na Facebooku polecamy. I żyli długo, długo i szczęśliwie. Za niecałe, za nieco ponad 5 minut serwis trójki, a po 10 gość yy, i rozmowa o żółtej dmuchanej kaczce, o podróży przez Amerykę Łacińską i o jeździe przez Chile na wózku sklepowym. Między innymi. W się tym, kim jestem, słonecznego dnia. Słońce chowało się za dach, ojciec łap spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast.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 Autopromocja. W specjalnym wydaniu Klubu Trójki będziemy rozmawiać o poście. To znaczy o powstrzymywaniu się od niektórych pokarmów. Dlaczego tych, a nie innych? I czym to się właściwie różni od odchudzania czy terapeutycznej diety? Na konfrontację teologii i psychoterapii zapraszam w Wielki Piątek między 22 a 24. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.